stworzyły słowo Boże w księdze Jozurego siódmy rozdział księga Jozurego Siódmy rozdział od szóstego wiersza. Wtedy Jozue rozdarł szaty swoje i padł twarzą na ziemię przed skrzynią Pana i leżał tak aż do wieczora on i starsi zalescy i sypali proch na głowy swoje. I rzekł Jozue, ach Panie, Panie mój, dlaczego przeprowadziłeś ten lud przez, ten lud przez Jordan? czy aby wydać nas w ręce Amorejczyków na zagładę abyśmy byli pozostali po tamtej stronie Jordanu Siódmy rozdział 6 wiersza O Panie, cóż, nam, cóż mam powiedzieć gdy oto Izrael odwrócił się tyłem od swoich nieprzyjaciół usłyszą o tym Kanajczycy i wszyscy mieszkańcy tej ziemi Zwrócą się przeciwko nam i wytępią imię nasze z tej ziemi. Co wtedy uczynisz dla swego, dla wielkiego imienia Twego? A Pan rzekł do Józuego, wstań, czemu leżysz twarzą do ziemi? Izrael zgrzeszył, naruszył moje przymierze, które im narzuciłem. Wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą, ukradli, zataili i włączyli do swoich rzeczy, Dlatego nie mogą synowie izraelscy ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, ale podają tyły swoim nieprzyjaciołom, bo sami zostali obłożeni, obłożeni klątwą. Nie pozostanę nadal z wami, jeśli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. 9 rozdziału 9 rozdział 11 wiersz Rzekli więc do nas nasi starsi i wszyscy mieszkańcy naszej ziemi Weźmy z sobą żywności na drogę i wyjdźcie na ich spotkanie i powiedzcie im, jesteśmy waszymi sługami, za zawrzyjcie więc z nami przymierze. Ten chleb nasz był jeszcze ciepły, gdy zaopatrowaliśmy się weń w domach naszych na drogę, wyruszając do was. Teraz aż już jest suchy i pokruszony. Te łakwie na wino, które były nowe, kiedy je napełnialiśmy, są oto popękane. Te szaty nasze i sandały są zdarte z powodu bardzo dalekiej drogi. Wtedy mężowie izraelscy przyjęli nieco z ich żywności na drogę, ale wyroczni Pana nie pytali. Jezułę zawarł z nimi pokój i przymierze, że zachowa ich przy życiu, a przełożeni zboru im to zaprzysięgli. Ale w trzy dni po zawarciu z nimi przymierza dowiedzieli się, że są bliskimi bl z bliska i że mieszkają wśród nich. Wyruszyli więc synowie izraelscy trzeciego dnia dotarli do ich miast a miasta te tymi były Gibeon Kefra Berot Kiriad Jarim. synowie izraelscy nie, poza nie pozabijali ich, ponieważ przełożeni zboru zaprzysięgli im to na Pana Boga Izraela Cały zbór jednak szermał przeciwko przełożonym. Wtedy rzekli wszyscy przełożeni do całego zboru. Zawsze sięgliśmy ich na Pana, Boga Izraela, a teraz nie możemy ich tchnąć. Przezraliśmy dwa krótkie urywki Słowa Bożego i w tych dwóch urywkach Słowa Bożego mamy dwie rzeczy które dotyczą ludzi wiary. Jedna, ale jeszcze zanim opowiem, to chciałbym też i wspomnieć, że Księga złego jest księgą, która jest podobna do dziejów apostolskich i choćby nawet ze względu na te dwa dwie sytuacje, które mamy, które też tak samo występują w dziejach apostolskich, ona właśnie jest też podobna. Tutaj też synowie izraelscy y, Przeszli przez Jordan Zdobywali miasta Byli y, w wrogiej Sobich sytuacjach I tak samo i też w dziejach apostolskich Też mamy podobne sytuacje Tylko, że tam można powiedzieć nie Ludzie wiary, czy apostołowie Nie walczyli rękami Ani Pan Nie używał w taki sposób Ale Duch Święty przekonywał ludzi o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Ale jeżeli chodzi o te dwa przypadki grzechów czy nieposłuszeństwa, to tam, gdzie apostolskich występują tak samo jak i w księdze Jezułego. Ta pierwsza sytuacja, jeśli chodzi o tego o to, że oni zdobyli Jordan, znaczy przeszli przez Jordan i zdobyli Jericho i mury Jericha runęły. To później jednak po tak wielkim zwycięstwie widzimy, że yy, nastała dla nich próba i yy, powinni w następnym przypadku być tak samo jakby mocno zależni od Pana, a jednak yy, tak nie byli. Dlatego, że grzech był pomiędzy nimi i Pan powiedział, że nie zostanę z Wami dłużej, jeśli grzech będzie pomiędzy Wami. Hani, ja tak się zastanawiam nad tym, dlaczego my się modlimy, a modlitwy nasze nie są wysłuchiwane. I powiem, że Szukam na to odpowiedzi i szukam właśnie na to, co jest problemem, dlaczego modlitwy nie są wysłuchiwane i co zrobić na to, żeby były. Niektórzy by powiedzieli, modlić się. Tutaj mamy przykład tego, że modlitwa jej nie była wysłuchiwana, dlatego, że był grzech. W liście do Efezjan Chyba w czwartym rozdziale jest napisane... Czwarty rozdział, dwudziesty ósmy wiersz To kradnie, nie kraść przestanie a niech raczej z mórną pracą własnych rąk dobywa dobra, aby miał czego udzielić potrzebującemu. I wiele innych sytuacji. Oczywiście list do Efezjan jest do ludzi wiary. Nieraz by tak się wydawało, że ten urywek Słowa Bożego trzeba by było wyciąć i wkleić coś innego, ale jednak Słowo Boże jest tak spisane i ono widzi, bo Bóg widzi z góry, z nieba i nam pokazuje, i że w nas to jest ta sytuacja. I tak samo było pomiędzy Izraelitami. Był jeden mąż, który wziął sobie coś z tego, co było obłożone klątwą, ukrył w swoim namiocie i spokojnie stał i czekał. A widzimy, że przez niego y, wielka klęska była dla całego Izraela. I wtedy Jozue zaczyna się modlić, dlaczego ponieśli porażkę pod tym miastem Aj. Dlaczego tak się stało? Dlaczego Bóg ich wyprowadził? Dlaczego ich pozostawił przez Jordanem? I widzimy, że serce Jozuego było tak samo, takie znicierpliwione, albo możemy powiedzieć nawet i szemrające troszeczkę przed Bogiem, ale problem to był nie był z Bożej strony, problem nie był przeciwników tylko problem był samych ich ich, włas, ich tych, którzy byli na przodzie, wszystkich, wszystkich tych, którzy byli tymi przywódcami i każdego domu i każdej rodziny to był problem możemy powiedzieć, problem tkwił w nich samych a nie w Bogu i nie w nieprzyjaciołach I tutaj mamy, żeśmy czytali od szóstego wiersza. Wtedy Jozue rozdarł szaty swoje i padł na twarz swoją przed skrzynią pana i leżał tak aż do wieczora. On i starsi izraelscy sypali proch na swoje głowy. Widzimy, że przez cały dzień nic nie jedli, pościli, wzięli ten problem na siebie, ale widzimy, że Bóg pozwolił na to, żeby tak przez cały dzień leżeli. I Jozue zaczął się modlić i mówić, ach Panie, my też tak się modlimy, nieraz jak mamy wielki problem i coś przerasta nasze siły i nasze serce, to wtedy wołamy i mówimy, ach Panie, dlaczego tak się to dzieje, że nam jest tak ciężko, tak trudno, takie niezrozumienie, takie trudności są na naszej drodze tego nie mamy, tamtego nie mamy tu nie, nam się nie powodzi i tak dalej widzimy, że właśnie problemem tutaj nie był nikt z zewnątrz, tak jest, to zaznaczyłem ale problem był ich wewnątrz i jedenasty wiersz nam mówi, Izrael zgrzeszył tak Bóg nazywa sytuację po imieniu i od razu też nie wyjawia całej sytuacji i nie mówi, że Achan zgrzeszył, tylko Izrael zgrzeszył. To znaczy, że jeżeli ktoś z nas ma jakiś problem, to dotyczy nas wszystkich. My jesteśmy za to wszyscy odpowiedzialni. Tak jak tutaj z miejscowym zgromadzeniu, tak i wszyscy wierzący na całym świecie są odpowiedzialni za to, że jeden człowiek grzeszy. Dlatego, że Bóg w ten sposób działa, aby nam właśnie uzmysłowić, że my jesteśmy też tego wszystkiego winni. Pan Jezus powiedział do uczniów, jeden z Was mnie wyda. Nie powiedział, że konkretnie Judasz mnie wyda, tylko jeden z Was. To znaczy to tak samo mógłby powiedzieć o, innych, o innym uczniu, myśleć, ale on wiedział o kogo chodzi, ale Pan Jezus powiedział konkretnie do wszystkich. Jeden z Was mnie wyda. Także Każdym z nas może być taki grzech i takie nieposłuszeństwo. Oni zresztą później y, wymawiali się i mówili chyba nie ja, panie. Nie byli do, co do siebie pewni, czy by oni tego mogli nie zrobić. Wiemy, Bóg wiedział. W tym przypadku y, Ahana też Bóg wiedział. Ale zobaczmy, Bóg daje im taką możliwość, i występowali teraz może wiedzieć cały najpierw Izrael, zaś plemię za plemieniem wiemy, że to działo się przez losy i zaś y, aby wystąpiło plemię Judy zaś miało wystąpić i y, po kolei na końcu miał wystąpić Achan i zobaczmy jak ten grzech był objawiany że do końca ten człowiek wiedział, że zrobił coś źle ale dlaczego po prostu tego na początku nie wyjawił dlaczego czego, aż tak do końca Myślę, że co Bóg nie objawi tego czasami z nami kochani tak jest że my też myślimy, że z nami jest wszystko w porządku, że Bóg tego nie, może powiedzieć nie objawi, wierząci tego nie widzieli, świat tego nie widział mogę grzeszyć dalej, ale to nie jest yy, dobrą zasadą bo oczywiście po prostu mija nas błogosławieństwo i też tym samym nie są nasze modlitwy wysłuchiwane Bóg oczywiście pokazał grzech i objawił go. I ta sama sytuacja, która jest nam bliższa, jest nam yy, w, liście, w dziełach apostolskich, w piątym rozdziale. To jest, miałem na myśli oczywiście Ananiasza i Safirę i to jest grzech, który jest wewnątrz wierzących on jest wewnątrz wewnątrz nas w naszych domach w naszym zgromadzeniu i w nas samych to jest grzech, który nas od wewnątrz może powiem tak rozerwać. tak jak Właśnie ten przykład Ahana, tak przykład Ananasza i Safiry są dwa grzechy, które dotyczą ludu Bożego i ten lud właśnie rozrywają albo od wewnątrz, albo nachodzą na niego z zewnątrz i to jest bardzo wielkim problemem. Ananasza i Safira chcieli być ludźmi bardziej pobożnymi niż są, bardziej świętymi niż są, niż byli i bardziej Wyglądany, wyglądającymi W oczach innych Za lepszych Możemy to streścić Pycha Słyszeli żeśmy Jeden z braci Który tutaj niedawno był Właśnie mówił o Lisie do Koryntian Chyba 12 rozdział Że też są dwa grzechy Które dotyczą się ludzi wiary Zazdrość i pycha i też tutaj mamy właśnie też taką pychę. Ona oczywiście nie jest widoczna. Yy, nikt by jej nie widział, ale oni by, gdyby nie zostali osądzeni, to chodzieliby w pysze. I do nich by Duch Święty nie mógł przemawiać. Ale Duch Święty objawił tą sytuację i oczywiście zaraz Tą sprawą się zajął. Ale ciekawa, ciekawa sytuacja w tym piątym rozdziale jest, że Duch Święty przemawia do e, Piotra tylko w przypadku Ananiasza, ale w przypadku jego żony nie, nie objawia mu tej, tej sytuacji już. Dlatego, że. Warty wiersz z piątego rozdziału dzieła apostolskiego jest napisane: Cóż to skłoniło Cię do tego, żeś, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. I to jest objawione przez, przez Ducha Świętego Piotrowi. Ale w przypadku, jeżeli chodzi o jego żonę, to Piotr pytasz: Czy za taką sumę żeście sprzedali? W przypadku yy, y, Ananiasza Piotr wiedział za jaką sumę. Ale w przypadku jego żony zapytuje się. To znaczy, że nie wiedział co do tego, czy ona y, też w tej sprawie, powiedzmy tak, maczała ręce. Tak powiedzmy po polsku. I tym samym, kochani, i z nami tak jest że my nieraz mamy od Boga pokazaną sytuację i to jest bardzo dobrze, ale też i sami musimy przyłożyć ręce do tego, żeby daną sytuację trudną lub łatwiejszą rozpoznać. Tak jak, jak, jak Piotr tutaj. On dostał od Boga zadanie, że objawił to wszystkim, ja na przede wszystkim, ale tak samo i musiał wytężyć swoje siły i serce i modlitwę do tego, żeby właśnie było mu dane objawić i drugi grzech i to jest grzech od wewnątrz to nas dotyczy i to może rozerwać nas wierzących od środka nasze domy zgromadzenie wszystkich pycha wracając do księgi Jozuego jest napisane w dwunastym wierszu ostatnie zdanie nie, nie pozostanę nadal z wami jeśli nie usuniecie spośród siebie tego co jest obłożone klątwą i teraz Bóg mówi do Jozłego, jeśli będziecie tak dalej postępowali to ja po prostu z wami nie będę a Pio e, Mo Mojżesz Mówi do Boga, jeśli Ty sam nie pójdziesz z nami, to nie koż nam wyruszać z tego miejsca. Jakże bardzo było ważne to, żeby Bóg był z nimi i y, Jozue dostaje od razu konkretne wskazówki, co ma zrobić, i Bóg objawia tego grzesznika, tego, który wziął i ukradł to, i schował w swoim namiocie. I oczywiście musiał być osądzony. Nieraz nam się wydaje, że sytuacja, którą jest w naszym życiu, to możemy to rolować przez całe życie, ale czasami byłoby lepiej odciąć naszą rękę lub naszą nogę od naszego ciała żeby resztę ciało było zdrowe. Bo czasami po prostu to tak jest, że yy, my nie umiemy od, odciąć się od pewnych sytuacji i trudności, które nas tak usidlają i robią problem. Kiedyś ktoś mi powiedział, że jak wchodzi do marketu, to ma takie myśli, żeby coś sobie zabrać i z tym wyjść. I, i, I zacząłem się nad tym zastanawiać, czy to jest możliwe i dla mnie samego. Kochani, w nas jest grzech. I stwierdziłem to, że taką myśl ja też przecież miałem i mam. Dlaczego po prostu to w nas jest? Dlatego, że jesteśmy grzesznikami. Do Kaina Bóg mówi, jeśli nie będziesz jak zważał, czy nad tym panował, to u drzwi czyha grzech. To znaczy on stoi, zaraz jest. Jeżeli go zaprosisz, to ci wejdzie. Ale jeżeli go odepchniesz Słowem Bożym, to odejdzie. I tak samo i my. Mamy, może powiedzieć, zaraz diabeł nam wszystko może dać na tacy. Ale jednak my mamy Ducha Świętego, i samego Pana, który w nas mieszka, i możemy to wszystko odepchnąć i powiedzieć: Nie mam tego, ale tego nie potrzebuję. Też Zresztą Apostoł Paweł powiedział: Chociaż ubozy, ale wielu ubogacający. Chociaż nic nie mający, ale wszystko posiadający. Także my, jako Dzieci Boże, wydaje się, że jesteśmy biednymi, lub nic nie mamy ale my wszystko posiadamy bo mamy po prostu niebo otwarte i ci tutaj wierzący, którzy byli pod wodzą Jozłego, byli ludźmi którzy bardzo wiele mieli przecież mieli obiecany cały kanał do wzięcia i to przecież nie działo się nie zdobywali tego swoim własnym orężem bo tak jak widzimy w przypadku yy, Jerycha, no przecież to widzimy, że moc Boża sprawiła, że oni mogli przez te mury przejść. W przypadku miasta Aj, tak samo yy, oni też uczynili zasadzkę i ci wyszli z miasta i ich zwyciężyli. Także musimy pewne rzeczy od siebie umieć odcinać żebyśmy mogli zdrowo stąpać jako ludzie wiary ale jeżeli będziemy tolerować grzech, który jest w nas to on nas usidli drugą sytuację, którą żeśmy przeczytali o tych gibionitach to jest grzech z zewnątrz który do nas z zewnątrz wchodzi Tamten możemy rozpoznać szybko. Ale ten nie jest tak łatwo do rozpoznania. I tutaj czasami może też i nam być pomocna sytuacja, która też była w dziejach apostolskich, która by się tak nie wydawało, że jest podobna, ale jednak ona jest podobna do tej sytuacji, który mamy w księdze Jezułego. To, to jest dzieło apostolskie, ósmy rozdział. I to jest ten tak zwany Szymon Czarnoksiężnik. To jest grzech z zewnątrz, który wchodzi do nas wierzących. I on troszeczkę wchodzi odwrotnie, bo on wchodzi przez Wierzących, to znaczy przez miejsce zgromadzania się i zaś wchodzi, może powiedzieć, do naszych domów. Wchodzi odwrotnie. Bo tamten, który żeśmy czytali, to on właśnie wchodzi przez nasze domy i on objawia się zgromadzeniem. A ten jest właśnie odwrotny. I tu jest większy problem do rozpoznania. Dlatego, że jeżeli nie będzie tych odwiernych, którzy strzegą progów domu Pana, to wtedy taki grzech może szybko wejść i się zadomowić i może nie być w ogóle nigdy rozpoznany przez cały czas y, życia wierzących. Ale ja oczywiście nie chcę tutaj czytać i zajmować czasu w tym. Każdy myślę, że zna sytuację o Szymonie zarnym księżniku, dlatego że, że ta sytuacja jest y, pomiędzy takimi wspaniałymi rozdziałami które jest siódmy, ósmy i dziewiąty, to myślę, że każdy z nas na pamięć zna te sytuacje, które tam się działy. Szymon zarnoksiężnik jest taką osobą, który patrzył oczywiście na Filipa, był zdumiony, zdumiony jego można powiedzieć, tym, co on głosił i co robił i właściwie przyjął zewnętrznie tylko yy, tą wiarę Filipa i bardzo mało w nim było zachwycenia się osobą Pana Jezusa. Bo zobaczmy. 13 wiersz z 8 rozdziału jest napisany. Nawet i sam Szymon uwierzył, gdyż, gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda, jakie się działy, był pewien zachwytu. Słowo Boże nie wspomina nam, że On uwierzył Panu Jezusowi. Yy, więzień w 16 rozdziale, czyli nie więzień, przepraszam, yy, stróż więzienia w 16 rozdziale jest napisane uwierzył On i cały dom Jego Panu Jezusowi. ale 14 wiersz nam mówi z tego 8 rozdziału a gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana oczywiście dwóch którzy byli filarami apostołami, którzy chodzili z Panem Filip był jednym z tych, którzy byli powołani jako ci jeden z siedmiu ale apostołowie Piotr i Jan byli mężami, którzy chodzili z Panem i którzy wtedy w drugim rozdziale na nich wstąpił Duch Święty i oni oczywiście mieją, mają, mieli też tę moc aby rozróżniać duchy i on oczywiście bardzo ładnie wyglądał był super człowiekiem on miał coś z bożych rzeczy ale nie miał w sobie Boga mężowie z Gibeonu też oni bardzo ładnie wyglądali w stosunku do tego oni byli bardzo religijni i bardzo duchowo usposobieni znali Boga Izraela ale chcieli wejść pomiędzy wierzących i tam się im to udało zawarli z nimi przymierze ale Jozue i starsi Boga o to nie pytali, czy mogli tam wejść. Kochani, my też nieraz jesteśmy podobni do nich i nie chciałbym w żadnym razie, abyście to bracia i siostry odebrali, że chcemy coś tu objawić, tylko Bóg stawia nieraz nas w takich sytuacjach, żebyśmy umieli rozsądzać, badać duchy i badać nas samych. Czy postępujemy zgodnie z prawdą Ewangelii, którą głosił nam nasz Panie Jezus Chrystus i później Jego apostołowie. Tej księdze, raczej w tym liście do Efezjan jest taki, taki akurat sformułowanie jest napisane tak w 26 wierszu 4 rozdziału Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie albo wcześniejszy wiersz mówi Prze to odrzuciwszy kłamstwo mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim bo jesteście członkami jedni drugich Kochani, są takie rzeczy, że my nieraz mówimy naokoło gniewam, albo nie mówimy wcale i gniewamy się przez całe nasze życie a powinniśmy tą sprawę od razu powiedzieć i powiedzieć nie zrobię tego może to kogoś zasmuci ale to dzisiaj tylko go zasmuci ale jeżeli my uważamy że nie zrobię tego dla Ciebie i właściwie i nic nie robię w tym kierunku, żeby to zrobić to właściwie go okłamałem już to znaczy, że trzeba to od razu powiedzieć. Jest napisane, każdy z bliźnich swoim mówcie prawdę. Tak. Bo kochani, diabeł może nam podej nas podejść i może nas powiem tak rozerwać od zewnątrz. Kiedyby apostołowie nie przyszli Piotr i Jan, to prawdopodobnie Szymon Czarnoksiężnik bardzo dobrze by przebywał pomiędzy wierzącymi bardzo dobrze by się czuł i by był bardzo dobrze uważany za, przez wszystkich i by głosić naukę, która by niezgodna była z prawdą Ewangelii i tak samo ludzie z Gibeonu kiedyby Bóg od razu za trzy dni nie podprowadził ich pod to miejsce i nie pokazał im że oni po prostu ich okłamali i starsi Izraelscy nie pytali o to to Ci Gibeonczycy można powiedzieć, zmieszaliby się z Izraelem i nie pokazany był grzech Izraela i problem, tylko by tkwili ciągle pomiędzy tymi można powiedzieć, wierzącymi, zdobywaliby miasta, cieszyliby się błogosławieństwem całego Izraela i by to doprowadziło do tego, żeby byli jednym z nich. Kochani, potrzebne nam jest wielkie uniżenie i pokuta, abyśmy umieli rozeznać, jaki jest problem w tym, że nasze modlitwy nie są wysłuchiwane. W Biblii takich parę wskazówek co do tego, dlaczego tak może być i słuchając takich kilka przykładów przyszło mi na myśl, chciałem to pokazać, ale też możemy ogólnie powiedzieć, że Bóg wysłuchuje nas wtedy, kiedy prosimy o coś według Jego woli. To jest oczywiste dla wszystkich po drugie, jeśli jest to ten czas o którym Bóg chce, żeby to był wiemy nawet z Biblii, że Bóg wysłuchuje niewierzących tak jak wysłuchał na przykład Ahala modlitwa może mieć odpowiedź nie to też jest wysłuchana modlitwa i dobrze jest to zauważyć ja to w swoim życiu, może niewiele razy, ale kilka razy y, jasno zobaczyłem, że Bóg powiedział nie. I trzeba powiedzieć, to bolało. Y, natomiast y, może jeszcze inną ogólną y, prawdą co do tego jest też i to, że nie zawsze błogosławieństwa widoczne są świadectwem tego, że jest wszystko ze mną dobrze przed Bogiem. Przykładem jest znany fakt Mojżesza, który zamiast przemówić do skały, to ją uderzył i woda wytrysnęła. A więc Bóg pobłogosławił, obdarował ich, napili się wszyscy, ale to wcale nie świadczyło, że serce Mojżesza wtedy było w dobrym stanie przed Bogiem. Więc nie zawsze wysłuchana modlitwa jest świadectwem tego, że ze mną jest wszystko dobrze. To znaczy, że Bóg jest dobry, ale to nie znaczy, że akurat u mnie wszystko jest bez zarzutu. Myślę tak poza wszystkim, że Bóg i tak wysłuchuje modlitw tak naprawdę niezależnie od nas samych, po prostu dlatego, że jest dawcą, jest dobry. Ale spójrzmy na kilka takich przykładów, które mogą coś nam powiedzieć. Chciałem się zmieścić w pięciu minutach. A więc, znane miejsce Ewangelia Marka, 11 rozdział, 25 wiersz. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie jeśli macie coś przeciwko komu, aby ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienie. Dlaczego mogę może niebo być zamknięte? Dlatego, że mimo tego, że się modlę, mogę mieć przechowywać przez długi czas urazę wobec kogoś i nigdy temu komuś temu nie darować albo nie przestać tego wspominać, i właściwie nie przeprosić Boga za to, że to w sercu było. Innym przykładem jest w liście Jakuba, czwarty rozdział. Tu właściwie jest kilka rzeczy obok siebie, ale w drugim wierszu mamy najpierw takie zdanie pożądacie, a nie macie, zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć, walczycie i spory prowadzicie. I To jest takie podłoże do tego, co za chwilkę Jakub, brat pański, chce powiedzieć, ale tutaj jest zły, rzeczywiście stan serca tych ludzi. To jest to samo, co w Izajasza w pierwszym rozdziale czytamy, Choćbyście pomnożyli modlitwy wasze, nie wysłucham was. Dlaczego? Bo na waszych rękach pełno krwi. Albo mówiąc inaczej, w waszych sercach pełno złości. E, a więc jest to powód, dla którego Bóg e, nie odpowiada. Nic się nie dzieje. Innym przykładem jest to, co dalej w następnym zdaniu, w liście Jakuba. Nie macie, bo nie prosicie. To jest to, co przed chwilką słyszeliśmy o tych starszych Izraela, którzy nie pytali, czyli nie modlili się, nie pytali Boga, co mają zrobić. Są sprawy w naszym życiu, które nie musimy decydować w jednej sekundzie. One mogą poczekać, ale jeśli się nie pytamy Pana, to może nie przyjdzie nam na myśl właściwa odpowiedź. I tutaj też to jest napisane nie macie, bo nie prosicie. czyli działanie bez modlitwy. Dlaczego Bóg nie odpowiada? No bo go nie pytam. I następnym przykładem jest trzeci wiersz. Prosicie, a nie otrzymujecie. Czyli tu już jest inny przykład. Ktoś modli się, ale modli się o rzeczy, które nie są wolą Boga. Tu nie chodzi o to, tutaj jest napisane zaspokojenie swoich namiętności, że mamy się modlić tylko o duchowe rzeczy, oczywiście o materialne rzeczy też. Mamy prawo się modlić i na to przykłady można w Biblii znaleźć. Ostatecznie sam Pan mówił chleba naszego, to też dotyczy spraw materialnych. Ale chodzi tutaj, że modlili się o coś, co byłoby ponad to, co było rzeczywiście potrzebne, Byłoby to może zachcianką, może rzeczą, która byłaby zła, czy mogłaby nieść ze sobą jakąś szkodę, zepsucie. W liście Jana, piąty rozdział, to już nie będę otwierał, czytamy. Jeśli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeśli wiemy, że wysłuchuje, to, to znaczy, że już otrzymaliśmy. Czyli zostało to przyjęte, zaakceptowane. No, chociaż jeszcze nie otrzymaliśmy odpowiedzi, ale wiemy, że u Boga to już jest tak. Czyli najbezpieczniej jest właściwie modlić się o coś, co z Biblii wiemy, że Bóg, że Bóg to pochwala. E, że wiemy, że jest to dobre w oczach Boga. E, to wtedy możemy się o to spokojnie modlić, wiedząc, że Bóg to tego wysłuchuje. E. I może ten jeszcze przykład też jest z Malachiasza, jeśli to dobrze zrozumiemy. Malachiasza trzeci rozdział. Tu jest powiedziane dziesiąty wiersz. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan Zastępów. Czy Wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na Was błogosławieństwa ponad miarę? Ten wiersz bywa często, myślę, że niesłusznie używany przez niektórych jako poparcie, dlatego że chrześcijanie muszą dawać 10% swoich dochodów. W Nowym Testamencie nie czytamy takiej zasady. Jeśli ktoś to robi, to jest jego osobiste przekonanie. E, natomiast nie jest to nauka Nowego Testamentu, e, że mamy e, obliczyć sobie 10%, pytanie z podatkiem czy bez, i wtedy to e, oddać. E, e, wiemy e, z Nowego Testamentu, że mamy podawać przede wszystkim chętnie. Jeśli by to być niechętnie, to co z tego, że to będzie jakaś większa suma. E, i chodzi o to, że ci Izraelici za tamtych czasów nie traktowali Boga poważnie że traktowano to po prostu jako, jako, jako tylko jakąś ceremonię i dawano Bogu to co było marne wiadomo, że człowiekowi daje się coś lepszego, bo on może od razu to widzieć i może to ocenić, natomiast Boga, jeśli nie traktuje się poważnie to myśli się, a Bóg i tak to przyjmie, to właściwie nie ma znaczenia. E, nie traktowali Boga poważnie. E, I on, do nich było napisane, że tę dziesięcinę mieli oddawać. E, więc Bóg od nich tego wymagał. A więc dlaczego Bóg e, może też nie odpowiadać na nasze modlitwy? Dlatego, że nie traktujemy go tak, jak traktujemy nawet drugiego człowieka albo, nie wiem, urzędnika w gminie, wobec którego musimy w jakiś sposób się no, uczciwie zachować. To są tylko jakieś przykłady. Na pewno tych przykładów jest więcej. Jest to bardzo budujące, kiedy możemy zauważyć, Bóg odpowiedział na moją modlitwę”. I na pewno, gdybyśmy to tak przeanalizowali, to każdy z nas ma taki może jeden czy więcej przykładów w swoim życiu, kiedy Bóg odpowiedział, jeśli chodzi nawet o nawrócenie, kiedy do Niego wołaliśmy, czy później o znalezienie zboru, kiedy Go prosiliśmy, czy o znalezienie męża, żony, kiedy Go prosiliśmy, czy o dzieci, kiedy Go prosiliśmy i kolejne kroki, żeby służyły Panu, bo Go prosimy, są różne rzeczy, o których możemy wprost powiedzieć. Bóg ewidentnie na to odpowiedział. Ale to też dzisiejsze słowo daje pobudkę na naszym sumieniu, żeby to, co świadomie widzimy, jesteśmy w stanie rozpoznać, zmienić. Ponieważ to leży po naszej stronie i wtedy traktujemy Słowo Boże poważnie, jeśli e, na przykład oddamy to, co bez pytania wzięliśmy. Bo tak jest napisane, niech niczego sobie nie przywłaszczają. 7. 3 numer We're We sure.